opryskać nasze uprawy to tylko pół sukcesu, bo tak naprawdę trzeba wiedzieć czym i trzeba wiedzieć jak. Wiele jest parametrów, które decydują o jakości i przede wszystkim skuteczności naszego oprysku, a w związku z tym o jakości i ilości naszego plonu. O tym dobrze wie pan Andrzej Bruderek z firmy Syngenta, dlatego że bada te zależności. Panie Andrzeju. Czy to jest takie proste, dobrze opryskać, czy to jednak trzeba się troszeczkę nagłowić? Myślę, że właśnie trzeba się nagłowić, bo z jednej strony no, są to oczywiście nakłady, które ponosimy na e, ochronę upraw i mając świadomość tego, że są to pieniądze, więc trzeba je rozsądnie wydawać, postanowiliśmy wspólnie z Syngenta z Instytutem w Skierniewicach, profesora Kołownickiego, przeprowadzić taki cykl podstawowych etapów związanych z właściwą techniką ochrony roślin. Rozpoczynamy w tym roku bardzo takich, powiedziałbym, wątków, które są istotne, bo pytanie jest zasadnicze, rośliny rosną, są coraz wyższe, cel jaki chce rolnik osiągnąć, czyli właściwie rozmieścić tą substancję, która będzie chroniła jego uprawy jest ważny, a zatem musi mieć świadomość czy dawka 100 litrów wystarczy, aby osiągnąć ten cel, który zakłada, czy dawka 200 litrów byłaby właściwsza. I z jaką ilością wody. I z jaką ilością właśnie wody na hektar. Bo od tego niestety zależy stopień rozłożenia tej cieczy na opryskanych roślinach. A zatem takie ćwiczenie przeprowadzimy, żeby rolnik zauważył, że jest różnica w stopniu pokrycia roślin stosując dawkę 100 litrów na hektar w porównaniu do dawki 200 litrów. Rośliny zbożowe wie, wiemy rolnicy, rolników chcemy przekonać do tego, że przyjmują odpowiednią masę cieczy i nie, do pewnego momentu nie następuje spływanie tej cieczy z opryskanych roślin. Tylko maksymalna masa cieczy to około 220 litrów. A zatem w tym przedziale, prawda, czyli 100-200 i z drugiej strony ważne jest rozpylacz, czyli ta dysza, która tą ciecz rozprzestrzenia, prawda, na roślinach, więc na w pierwszym przejeździe pokażemy jak dawka 100 litrów spenetruje ten łan, ale też w zależności od zużytych rozpylaczy. Rodzaj rozpylaczy i dawka cieczy. W drugim przejeździe zostawimy te same rozpylacze w trzech typach i zastosujemy dawkę 200 litrów. Na papierkach wodno od razu pokażemy jaki jest efekt tego po prostu cieczy, masy cieczy w roślinie, na roślinie. Z kolei mamy tutaj stanowisko też taki namiot z... No właśnie, czarny namiot. Czarny namiot. Trochę odstrasza, ale nie. Ci, co rzeczywiście interesują się i głęboko wierzą, że technika to jest jeden z elementów, którym poprawi efektywność ochrony, wchodzą do niego dosyć śmiało. Są zaskoczeni wewnątrz, ponieważ mamy tam oświetlenie lampami fluorescencyjnymi, a rośliny są opryskiwane, opryskane Właśnie przy użyciu rozpylaczy o różnym wydatku. Przy tej samej dawki, dawce cieczy na tą, do tej wody dodaliśmy odczynnik Helios, który powoduje, że po naniesieniu te krople zasychają i świecą się w, w promieniach właśnie podczerwieni. Więc widzi to naocznie rzeczywiście, że rozpylacz o mniejszym wydatku, w mniejszym stopniu pokrył roślinę, tą cieczą użytkową, a z kolei o większym, Pokryją bardziej, powiedziałbym, głębiej ta ciecz jest rozmieszczona i dla niego jest to ćwiczenie takie, powiedziałbym, naoczne. Widzi, że rzeczywiście warto pogłówkować, dobrać odpowiedni rozpylać. Czyli tu jest kwestia nie tylko samej ilości e, cieczy, ale również e, rodzaju. typu, rodzaju tak. opryskiwacza. Tak. Powszechnie stosowane są rozpylacze płaskostrumieniowe i też jest taki e, ważny moment, który rolnik... Musi brać pod uwagę, że od strony najazdu opryskiwacza ten strumień cieczy od strony najazdu bardziej pokrywa kłos, te pionowe części rośliny, a od strony odjazdu z tylnej części strony z kolei słabiej. Czyli tak jakby roślina jednostronnie była pryskana. Dokładnie od brzyskana. strony najazdu ale są też i nowe rozpylacze, które są dwustrumieniowe, mają dwa kąty wyprysku cieczy i, i tutaj jest zdecydowana poprawa, czyli na wyjeździe i na odjeździe od ciągnikiem stopień pokrycia tych pionowych części jest wtedy bardziej, powiedziałbym, wyrównany. No są też rozpylacze, które agregatują krople z większą średnią średnicą i w warunkach wiecznej pogody do 4 m na sekundę też można aplikować, nanosić na rośliny, wtedy ta kropla jest, powiedziałabym, grubsza, ma większą energię, głębiej penetruje łan. A, więc... czyli jednak większa, pomimo tego, że ich jest mniej, to lepiej dotrze niż małe krople, które bardziej się będą unosiły pomiędzy roślinami? Cel jest ważny też, jeżeli chcemy zwalczać choroby, więc są to maleńkie prawda, organizmy, milimetrowe, pół milimetrowe, i no, stopień pokrycia rośliny musi być bardzo, powiedziałbym, im bardziej idealny, to tym lepiej. Trzeba wiedzieć, że przy takiej tradycyjnej technice rozpylacze parsko-strumieniowe pokrywają około 20 paru procent powierzchni centymetra kwadratowego. Jeżeli używają rolnicy wspomagania powietrzem, no to przy tej samej dyszy będzie stopień pokrycia 78% procent, prawda, powierzchni. Bo robi się z tym powietrzem taka jakby chmura tego pyłu, Więcej tak? To nie osiada od lepsze razu. Lepsze jest naniesienie na powierzchnię opryskiwaną, bo łan jest, jest bardziej spenetrowany na skutek właśnie wpływu, wypływu tej sprężonego powietrza. No też są ważne cele, właśnie jak powiedziałem, zwalczanie chorób, dobre pokrycie, jak najlepsze. Jeśli agrofag, czyli szkodnik jest w części górnej, wystarczy wtedy zastosować mniejszą dawkę cieczy i raczej zabieg grubo średnio kroplisty, wtedy to pokrycie i ekspozycja tej kropli, kontakt jest dłuższy ze zwalczanym szkodnikiem. Także no te, te rzeczy muszą być poukładane w głowie, żeby rozsądnie pieniądze wydawać. I myśmy taki cel sobie założyli właśnie z Syngenta. Planujemy w przyszłości z Instytutem w Skierniewicach, z Instytutem Profesora Chownickiego w cyklu kilkuletnim przeprowadzić takie etapy właśnie związane z techniką opryskiwania. Czyli tak, tak naprawdę rolników etap. tutaj trzeba uczyć jak obchodzić się z ich własną rolą, bo Zgadzec. jeszcze nie wiedzą nie wiedzą, tak? nie do końca zdają sobie sprawę, że te, ta technika rzeczywiście daje dużą możliwość poprawy skuteczności wykonywanych zabiegów. A są to, jak powiedziałem, preparaty bardzo drogie i warto jest po prostu poprzez tą lepszą technikę uzyskać lepszy efekt biologiczny i większy po prostu plon ochroniony, wyższy plon, stabilniejszy plon. Także to cele są proste. I myślę, że zainteresowanie rolników tu jest rzeczywiście duże i to nas upewnia, że rzeczywiście po drodze nam wspólnie z rolnikami poprawiać tę technikę, bo ona jest kluczem do stabilnego wzrostu plonów.